Kiedyś w tym momencie, kiedyś w naruto uwaga reguły pojedynku są takie same jak podczas eliminacji walka trwa do czasu gdy jeden z was się podda Pojedynek mogę przerwać również ja, gdy uznam to za konieczne. Jutsu krzaczastych brwi, styl Sasuke. <grymne> Cześć, guy. Jak się masz, Li? Już w porządku? Kakashi? Sensei Kakashi! <śmiech> no tak. Wybacz mi. Na pewno się martwiłaś. Przepraszam, że się nie odzywałem. O, o, Sakura zaraz naprawdę się wścieknie! Nie ma sprawy. Nie gniewam się. Stąd widzę... Sasuke... Mam pytanie. A? Wie pan, że na szyi Sasuke był znak, prawda? Czy to jest...? Nie ma się czym martwić. A! Znak? To... nic takiego. Mhm. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Jest ich ośmiu. Ośmiu członków oddziału Anbu na arenie tej wielkości? To stanowczo za mało. Co Lord Hokage sobie wyobraża? Cóż, Hokage nie potrafił przewidzieć zamierzeń wroga i prawdopodobnie rozmieścił większość oddziałów Anbu w najważniejszych częściach wioski. Hmm? Zaczyna się. Nie możemy tracić czujności, ale póki co obejrzyjmy tę walkę. To będzie niezły pokaz! Kakashi, będę uważnie obserwował twojego ucznia. Ciekawe, czy twój trening jest skuteczny. W końcu wciąż jesteśmy rywalami. Wybacz, mówiłeś coś? Doprowadzasz mnie do szału, Kakashi! Czemu zawsze musisz być taki opanowany?! Stańcie bliżej siebie. To jest ten piasek, o którym mówił kakasz A? Proszę, błagam cię, nie złość się na mnie Mamo A? O czym on do licha mówi? Wiem, że wcześniej Karniłem cię samymi marnymi zwycięstwami. Przepraszam cię za to, ale tym razem zwycięstwo będzie smakowało o wiele lepiej. Rozpoczął właśnie swoją rozmowę. Robi się niebezpiecznie. Wiem. Po raz pierwszy widzę, żeby Gara robił to przed swoją walką. To dlatego, że Sasuke jest bardzo silny. Spójrz. <śmiech> Całe szczęście, że się uspokoił. <śmiech> Hej. Pamiętasz wczorajszą rozmowę? I słowa Gary? Bo ja tak. Dokładnie. W końcu i tak was dopadnę. Możecie być pewni. To były jego słowa. Jednak nie zrobił tego. Miał ku temu idealną okazję, lecz... Sam nie wiem. To wyglądało tak, jakby w ogóle nas nie widział. Nie! Chcę poczuć, że szli. Jesteśmy za słabi. Za takich nas uważa. W tej chwili jego cała uwaga skupiona jest na jednej osobie. I tą osobą jest Sasuke. Żyję wyłącznie dla siebie i kocham tylko siebie. Tak już będzie zawsze. Nigdy nie przestanę istnieć. Naruto. Do dzieła. Ha! Piaskowa tarcza stała się piaskowym klonem. Uh! Uh! Jest prawie tak samo szybki jak Lee. To mi bardzo przypomina moje własne taijutsu. Więc to jest ta twoja piaskowa zbroja. Wstawaj. Hej, dzięki za pomoc, przyjacielu. Wygląda na to, że Hinata dojdzie do siebie. Musi tylko trochę odpocząć. Cieszę się. Co się stało? Znasz tego gościa? Coś ty, to niemożliwe. To członek oddziału Anbu. Zaraz, nic nie rozumiem, o czym ty mówisz. Był na egzaminie? O! On miał na myśli to. Czekam. Jeśli się boisz, to ja to zrobię. Jest szybki. Co z tobą gara! Tylko na tyle Cię stać? A? Zerwę z Ciebie całą zbroję! Jest właściwie tak samo szybki jak i ze zdjętymi ciężarkami. Jesteś geniuszem! Nie sądziłem, że będziesz kiedyś tak świetnym ninżą. Już sam nie pamiętam, ile lat mi zajęłoby stać się tak szybkim, a ty osiągnąłeś to samo zaledwie w miesiąc. Jednak utrzymanie tak niezwykłej szybkości wymaga olbrzymiej ilości energii. Co teraz zrobi Gara? Jego piaskowa tarcza pochłania zbyt wiele czakry. Długo tak nie wytrzyma. Ale jak to? Jak tego dokonałeś? Hmm? By osiągnął taki poziom zaledwie w miesiąc? Sasuke skopiował taijutsu Lee przy pomocy Shoringa. Udało mu się to tylko dzięki temu, że znali. Oczywiście musiał w to włożyć bardzo dużo wysiłku. Nie było łatwo. Ale ten ninja piasku jest na to zbyt silny. Samo Taijutsu nie wystarczy, by go pokonać. Skoro Kakashi widział walkę między Garą a Lee, to dlaczego to zrobił? Przecież tajjutsu, którego nauczył się Sasuke, nie będzie skuteczne przeciwko komuś, kto już raz się jemu oparł. Kakashi musi być tego świadomy. W takim razie dlaczego kazał mu się uczyć właśnie tego? Cóż mi wtedy pozostało? Czy miałem w ogóle po co żyć? Żeby żyć, trzeba mieć cel. Egzystencja bez powodu to to samo co śmierć. O czym ten koleś w ogóle mówi? Dotarłem w końcu do prawdy, której szukałem. Innymi słowy, szyję, żeby pozbawiać życia innych. Hmm? Shikamaru, musimy jak najszybciej porozmawiać z Senseiem Kakashi. E, co masz zamiar zrobić? Hej, czekaj! Muszę to powstrzymać! Trzeba przerwać tę walkę! Gara chyba nie zamierzał użyć tego Jusu. 啊啊啊啊啊 <laughs> <laughs> stał cały swój piasek, by stworzyć tarczę. Nie sądziłem, że z piasku można zbudować coś tak twardego. W tym momencie jest bezpieczny. Piasek pokrył jego całe ciało. Niezwykle efektywna technika obrony. Co teraz wymyśli Sasuke? Hmm? Naruto! O co chodzi, Naruto? Sensei, proszę! Trzeba jak najszybciej przerwać tę walkę! Co? Chłopak, z którym walczy Sasuke, jest kompletnie nieobliczalny! Musisz wiedzieć, że on nie jest zwykłym człowiekiem! Trochę wolniej! Co chcesz nam powiedzieć? Twierdzi, że śmierć innych jest sensem jego życia. Nie rozumiecie? A jedyna. A zamiar użyć tego Jutsu? Niedobrze. Gara w ogóle nie myśli o naszym planie. <śmiech> Musicie mi uwierzyć!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 Sasuke, gdy z tobą walczyłem, arogancko stwierdziłem, że nie ma znaczenia, że mnie widzisz, bo i tak jesteś zbyt wolny, by za mną nadążyć. Jednak teraz jesteś niemalże tak samo szybki jak ja. Co więcej, masz również swoje Sharingan. W następnym odcinku, lepiej późno niż wcale, na tajnej techniki. Chciałbym walczyć tak jak ty, Sasuke.